Było, Bóg nie umarł, ale myślę, że y, wszyscy, którzy tutaj są, to rozumieją tą sytuację, że w żaden sposób nie chcemy tutaj mówić, że był, Bóg by kiedy, kiedykolwiek martwy albo miałby umrzeć lub nie umrzeć. Bóg jest żywy i y, my, którzy tutaj chodzimy, każdy człowiek, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, od Niego po prostu ma swoje istnienie. I tak jak też apostoł Paweł napisał, albo powiedział, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Także wszystko, cokolwiek nas otacza, pochodzi od Boga i On jest, który też i posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby nam objawił Jego miłość. Boża miłość sprawia, że też i możemy tutaj na tym miejscu opowiadać o tym, że Bóg jest jedynie wszechmogący i który może dać życie każdemu człowiekowi, bo sam jest życiem, on nie ma początku i nie ma końca. My jako ludzie chcemy sobie podporządkować Boga pod swoje własne y, mniemanie czy serce, ale nigdy nie jest tak, że Bóg kiedykolwiek y, przestał istnieć lub zacznie istnieć lub żebyśmy mogli go sami sobie może uporządkować w ten sposób, albo go włożyć w szufladkę do góry albo szufladkę na dół Bóg jest Bogiem i my jako ludzie musimy się Jemu całkowicie podporządkować a jeśli nie chcemy to i tak kiedyś wszyscy ludzie będą musieli stanąć przed Jego obliczem i każde kolano zegnie się przed imieniem Jezusa Chrystusa także możemy otworzyć sobie Słowo Boże które jest napisane w dziejach apostolskich.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 Pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie umieszkał dawać o sobie świadectwo przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. To jest zwiastowanie apostoła Pawła, które on opowiadał ludziom, będąc w miejscowości Listra, będąc w swojej pierwszej podróży misyjnej. I zaczynał im mówić o Bogu, który właśnie daje ludziom życie i też daje ludziom pokarm i jest dobry. I widzimy, że my od Boga odbieramy to wszystko, ale wielu z nas, ludzi otaczających, właściwie dla nich Bóg jakby nie istnieje. Umarł w ich sercach i to jest problemem. Bóg jest martwy w ludziach, którzy żyją tylko dla siebie i tylko korzystają z tego wszystkiego, co Bóg daje nam wokół nas. Bóg jest żywy i On jest tym życiem, które chce, abyśmy my od Niego też odebrali. Były takie czasy, kiedy nie było Słowa Bożego i że każdy chodził i robił, co chciał. Ale teraz mamy Słowo Boże, mamy Biblię, która praktycznie w każdym domu jest. Żyjemy w, w kraju chrześcijańskim i każdy ma w domu Biblię, czy Nowy Testament, czy całą Biblię. I też i w, tym, w ten sposób jest odpowiedzialność nas wszystkich, że jesteśmy ludźmi, którzy Słowo Boże mamy w domu i, ten, i to Słowo Boże może do nas przemówić, bo Ono właśnie chce do nas mówić, tylko musimy z Niego czytać. I Paweł tutaj mówi, że jednakże nie omieszkał dawać osobie świadectwo Bóg przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serce. To jest właśnie prawdziwy Bóg, który każdemu człowiekowi chce dać dobre rzeczy. Ale czy nawet umiemy za nie podziękować? W pierwszym liście do Koryntian jest napisane takie słowa, które nam mówią o Panu Jezusie Chrystusie, który przyszedł na tą ziemię i który dał o sobie świadectwo i że On zmartwychwstał i żyje. Pan Jezus Chrystus, który każdy z nas zna to imię i wie, że On tutaj na tej ziemi złożył to świadectwo i to świadectwo kosztowało Go życie i poszedł na śmierć i on został tutaj na tej ziemi tak bardzo poniżony i żeby tak się bardzo poniżył że kosztowało go to jego własne życie tego niewinnego, który przyszedł na tą ziemię to właśnie Bóg nie miał innego sposobu na to, aby do ludzi przemówić to właśnie przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa i ten Pan Jezus, który On zeszedł na tą ziemię, On dokonał tego dzieła, stał się tym parankiem Bożym, stał się tym życiem, On sam powiedział, że kto wierzy we mnie ma żywot wieczny i kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do żywota, to właśnie ten Jego Syn, Pan Jezus Chrystus, może dać życie każdemu jednemu. I dlatego Paweł w krótkim urywku Słowa Bożego, które mamy napisane w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że wielu zaprzecza temu, że Pan Jezus z martwych stał, że Pan Jezus żyje, że Pan Jezus jest żywy. Wielu dzisiaj wierzy w Boga, wierzy, że był Jezus Chrystus, ale ten Jezus Chrystus jest dla wielu, tak jakby martwy. Niektórzy Go pozostawili na krzyżu, inni Go zostawili w grobie, inni jeszcze gdzieś. I ten właśnie Jezus, żywy Bóg, który powinien być z martwych stały i powinien dla każdego jednego człowieka żyć pełną, pełnią życia, to ten właśnie Jezus jest dla wielu martwy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie że ten martwy Jezus nie może niczego zrobić. Dla takiego człowieka, który uważa, że on nie żyje. Ale jeśli właśnie ten Jezus, który był kiedyś na krzyżu, stanie się w naszych sercach żywy, to On po prostu wykona w nas dobre rzeczy. I dlatego jest napisane... W 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, w 12 wierszu, jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych jakże mow, mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. On, który po tej ziemi chodził trzy lata, opowiadał o tym, kim jest Bóg, ale na koniec swojej pielgrzymki został wyrwany. Możemy powiedzieć z tej krainy żyjących i zaprowadzono na krzyż i tam na krzyżu zostało mu odebrane życie, a Bóg włożył wszystkie grzechy wszystkich ludzi na swojego syna i osądził go tam na krzyżu za nasze winy. Ale kiedy wszystko się wykonało to ten właśnie Jezus Chrystus, który przyszedł złożyć ofiarę powiedział wykonało się i tam na krzyżu on skłonił głowę i oddał ducha. I wielu myślało, że ten właśnie Jezus zmarł i że już nic, wszystko zakończone, ale właśnie tam się dokonało doko doskonałe dzieło Boże, że On właśnie tam na krzyżu, kiedy powiedział, że się wykonało, to zniszczył tą moc diabelską, zniszczył i On wziął na siebie cały ciężar wini grzechów całej ludzkości i tym samym, to, że on tam zmarł, spowodował, że odebrał moc śmierci i został złożony oczywiście do grobu, że prawdziwie zmarł, że nawet żołnierz przyszedł i przebił Bog jego na potwierdzenie tego, że wypłynęła woda i krew i że on właśnie tam na krzyżu dokonał tego dzieła i, pod, i został złożony do grobu i po trzech dniach zmartwychwstał. I to jest wspaniała rzecz, że ten Jezus, który na krzyżu złożył swoje życie, później zmartwychwstał. Bo kiedy nie byłoby zmartwychwstania, to wtedy nasze życie jest bardzo smutne. Ale kiedy właśnie Pan Jezus jest zmartwychwstały i On dzisiaj jest po prawicy Bożej, to dla nas jest to wielką radością, że i my ludzie zmartwychwstaniemy. Jest dalej napisane w 13 wierszu, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Tak, jeśli nie byłoby zmartwychwstania, to całe chrześcijaństwo, wszystko po prostu to upada. Nic nie ma sensu. Także Bóg sprawił tą cudowną, wspaniałą rzecz, że On wzbudził Pana Jezusa i Pan Jezus ukazał się uczniom po Jego zmartwychwstaniu i też i później ukazał się też i 500 y, uczniom naraz. Także i wiele jest dowodów na to, że Pan Jezus zmartwychwstał. Oczywiście nie w tym samym ciele, którym my teraz mamy, ale w ciele niebiańskim, w ciele, którym mógł przechodzić przez y, zamknięte drzwi. A teraz jest w tym samym ciele, tam w niebie i oczekuje na chwilę, kiedy właśnie ta trąba zabrzmi i Pan Jezus zejdzie na tą ziemię i zabierze swoich odkupionych do nieba i tam wszyscy razem z Nim będą. Czy ktoś pragnie też tego, aby tam być razem z Jezusem? Chciałem jeszcze coś dopowiedzieć do tego tematu z Stania. Wszyscy wiedzą, co to są plagi egipskie, każdy coś słyszał. Było ich 10. a może jeszcze warto zacząć w ogóle, y, dlaczego one były. Dlatego, że naród izraelski był w niewoli w Egipcie i Faraon nie chciał wypuścić y, narodu izraelskiego, dlatego, że po prostu oni ciężko na nich pracowali. Egipt był zależny od Izraelitów. Tak jak dzisiaj po trosze, Polska jest zależna od pracujących Ukraińców. I kiedy oni chcieli wyjść, to Faraon nie chciał ich wypuścić. I wtedy tak to Bóg ułożył, że Kolejne plagi, kataklizmy yy, powodowały wstrząsy wśród Egipcjan, a jednak Faraon nie chciał ich wypuścić. Były to różne zadziwiające cuda. Na przykład woda Nilu zamieniła się w krew. Przerażające. Ale były i takie yy, cuda jak yy, szarańcza, która powstała z yy, piasku. Coś, czego najbardziej sprawni naukowcy dzisiaj nie potrafią dokonać. Mimo tego, że jest klonowanie, przeszczepianie. I ostatnią plagą była śmierć pierworodnych. To znaczy, że wszyscy pierwsi urodzeni w domach mieli tej nocy umrzeć. Natomiast Bóg dał wyjście dla wszystkich, nie tylko dla Żydów, także dla Egipcjan, którzy by w to uwierzyli, że mieli zabić baranka. I krew tego baranka miała być użyta do posmarowania ram od drzwi. I w tych domach, gdzie te futryny były posmarowane, nikt nie umarł. Tak się stało właśnie, że w domach Izraelitów Zabito baranka o określonej porze i posmarowano te futryny i Bóg powiedział, gdy ujrzę krew, minę was. Rano we wszystkich domach egipskich był krzyk, ponieważ w każdym był ktoś zmarły i także w domu Faraona. Wtedy Faraon sam przywołał Mojżesza i nakazał im wyjść. W ten sposób wyszli i to było około 3,5 tysiąca lat temu. Tak rozpoczęło się święto Paschy. Coś, co teraz na dniach będzie obchodzone jako Wielkanoc, także w Polsce, to zaczęło się właśnie od tego, od tych, tego krwi baranka, który uratował każdą rodzinę żydowską. Dlatego też dzisiaj baranek jest symbolem tych świąt. Do dzisiaj zresztą Żydzi Paschę obchodzą ale po około półtora tysiąca lat od pierwszej Paschy tak się stało, że ten prawdziwy baranek, o którym słyszeliśmy przed chwilą, Chrystus, o którym powiedział Jan Chrzciciel oto baranek Boży. Ten właśnie przyszedł i został zabity. I to jest ciekawe. Właśnie w tym czasie, kiedy zabijano barank baranki na obchodzenie święta Paschy. Bo Pan Jezus nie został zabity w przypadkowym czasie. Ale akurat wtedy, kiedy w każdej rodzinie zabijano baranki na Paschę. To był piątek wieczór. Piątek po południu. Pan Jezus zmarł o godzinie 15. I y, mamy takie proroctwo w y, psalmie 16.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 Czy to może być przypadkowe, albo wytwór ludzkiego umysłu? To napisał Dawid, król Izraela. Jak on mógł przewidzieć, że tysiąc lat po nim, ponad tysiąc lat po nim, przyjdzie na świat ktoś, kto umrze i ożyje? Teraz mamy 2018. Powiedzmy sobie, że w 2018 roku ja dzisiaj powiem, że ktoś urodzi się, umrze i ożyje. Jak można to wiedzieć? Nie można. A jednak Dawid to napisał. I to się spełniło. Właśnie jest to dowód na to, że Bóg żyje. I rzeczywiście Jezus Chrystus zmarł w piątek. Całą sobotę był w grobie. Niedzielę rano okazało się, że grób jest pusty. I grób jest pusty aż do dzisiaj. Wszyscy wiedzą, gdzie jest grób Buddy, Wiadomo, gdzie jest grób Mahometa, czy Zaratustry, czy jeszcze kogoś innego. Natomiast grup Jezusa jest pusty. Nie czci się sarkofagu z Jego ciałem. Grób jest pusty. To jest jeden z dowodów na to, że to rzeczywiście powstał z martwych. Oczywiście opowiada się taką historię, że to uczniowie wykradli ciało Jezusa, ale jest to tak szalony nonsens, że żaden rozumny człowiek tego nie, nawet w to nie może przez chwilę uwierzyć. Wyobraźmy sobie 16 żołnierzy, którzy jednocześnie śpią. I potem idą i mówią, że zmartwychwstał Jezus, że grób jest pusty. I na to mówią do nich, powiedzcie, to mówili arcykapłani, Powiedzcie, że uczniowie przyszli, kiedy spaliśmy i, i wykradli ciało. Jak sobie wyobrazić, że 16 żołnierzy śpi, a potem mówią, że uczniowie przyszli i wykradli. Jeśli spali, to skąd wiedzieli? Kompletny nonsens. Gdyby spali, to by nic nie wiedzieli. I zobaczcie, że arcykapłani usłyszeli tę wieść o Zmartych staniu i w ogóle w to nie wątpili. Oni powiedzieli tylko żołnierzom, co mają powiedzieć, czyli że mają skłamać. W ogóle nie poddali wątpliwość tego faktu. Innym dowodem w tej historii jest to, że w Ewangeliach czytamy, że pierwsze osoby, które widziały zmartwychwstałego Pana Jezusa, to były kobiety. Dla nas to może nie ma szczególnego znaczenia, ale w kulturze rzymsko-czy grecko-rzymskiej kobiety nie miały żadnego głosu w sądzie, czy w jakiejś sprawie, czy w zeznaniach. Jeśli ktoś miał się opierać na słowie kobiety, to w ogóle to nie było brane pod uwagę. Oczywiście pisarze Ewangelii wiedzieli o tym. Gdyby to było tylko skomponowane jako fałszerstwo, na pewno by nie... Świadectwo kobiet nie byłoby stawiane na pierwszym miejscu, bo w ten sposób ci, którzy to pisali, by tylko pogorszyli właściwie ten, ten dokument. A jednak czytamy, że to najpierw kobiety, najpierw Maria Magdalena, widziały, weszły do grobu i złożyły świadectwo. Widziały Pana Jezusa. A więc widzimy, jest świadectwo na to, że Pan Jezus powstał z martwych. Jest też i to, że ci uczniowie, o ile to wiadomo z przekazów, wszyscy ponieśli śmierć, za wyjątkiem Jana Apostoła. Czy ktoś umiera za coś, o czym wie, że jest nieprawdą? Trudno to sobie wyobrazić. Mamy też i takie świadectwo, że wiara chrześcijańska rozprzestrzeniła się po całym Cesarstwie Rzymskim, dotarła aż do Kępna. To jest świadectwo na to, że jest w tym wielka siła. Ludzie wierzyli, że ten, który zmarł, ożył, żyje. E, świadectwem jest też i e, nawrócenie Szawła, czyli późniejszego apostoła Pawła, e, który trzykrotnie o tym opowiada, e, że e, w jaki sposób e, nawrócił się, nie szedł jako przyjaciel chrześcijan, Szedł jako dzisiaj byśmy powiedzieli taki kagiebowiec, który szedł, aby aresztować i zabijać. I to miał bardzo silne przekonanie, bo był gorliwym Żydem. A jednak w czasie drogi usłyszał głos i zobaczył tego, w którego nie wierzył, czyli Jezusa. I ten mu powiedział, Pawle. Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? E, trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Oścień to jest taki kij z gwoździem na końcu, który, którym dźgano osła, e, który pracował w kieracie. A więc jeśli by ten osioł chciał kopnąć ten gwóźdź, to by się zranił. Tak samo i e, Szaweł, który miał e, występować przeciwko chrześcijanom, tak naprawdę to walczył z gwoździem, z mieczem. Zginąłby. Ale tenże właśnie Jezus ukazał mu się i Szabeł mówi, co mam czynić, Panie. Co mam czynić, Panie. To był początek jego drogi z Jezusem. On doszedł do Damaszku nie po to, żeby aresztować chrześcijan, ale doszedł już jako człowiek, który uwierzył. Świadectwem jest też i to, że są tysiące ludzi, którzy mają radość z tego, że mają odpuszczone grzechy. Ludzie, którzy wierzą w Słowu Bożemu, którzy mają zmienione życie. To jest radość, której nie da się wytłumaczyć w kategoriach psychologicznych czy jakichś innych. Jest to autentyczna więź z Bogiem. Jeśli ktoś widział ten film Bóg nie umarł, to słyszał tam wiele argumentów naukowych na to, że rzeczywiście Bóg jest. Niektóre z nich zostały też i w zaproszeniu zamieszczone. Więc są nawet logiczne wnioski, które płyną z tego, że Bóg jest, bo wszystko musi mieć swoją przyczynę. My jako ludzie XXI wieku bardzo chętnie wierzymy, że coś robi się samo ze siebie, pod warunkiem, że to było miliardy, miliardy lat wcześniej. To już na pewno przez ten czas to się tak stworzyło. Ale zegarek nie stworzył się z kamienia, ani życie nie zrodziło się z kamienia, czy z niczego. Tak jak nie wierzymy, że ta księga mogłaby sama powstać, nikt nie wierzy. No więc tym bardziej nie możemy wierzyć w to, że cały ten świat powstał sam za siebie. Kiedyś była taka historia opowiedziana o tym, jak Isaac Newton stworzył jak to się mówi, makietę Układu Słonecznego, czyli Słońce, poszczególne planety, księżyc, który krąży wokół Ziemi i tak dalej. I na to wchodzi jego niewierzący kolega i mówi o wspaniałe E, kto to zrobił? Ty? Mówi, nie. A kto? Nikt. Jak to nikt? No nikt. E, I na to ten kolega mówi, no ale to nie rób ze mnie wariata, no przecież taka rzecz nie powstaje sama. I na to Izak, no to mówi, e, jeśli nie wierzysz w to, że taka marna makieta może sama powstać, to jak możesz wierzyć w to, że oryginał czyli te planety, które wirują w przestworzach w określonych warunkach fizycznych, przyciąganie, temperatura, grawitacja i tak dalej, że to wszystko samo ze siebie powstało. Nie może tak być, że nikt tego nie stworzy. Wiemy, że wszystko we Wszechświecie rusza się, każdy astronom to potwierdzi, że nie ma nic, co stoi w miejscu. Wszystkie planety krążą, i to w większości z ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Chociaż są wyjątki. Wenus akurat krąży zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ale także Słońce rusza się. Cały układ słoneczny krąży wokół centrum galaktyki. I każda, następna część, coraz większa, krąży wokół czegoś. Wszystko jest w ruchu. I teraz wracam do małych rzeczy na Ziemi kiedyś próbowano setki lat wstecz skonstruować perpetuum mobile, czyli urządzenie, które by nie potrzebowało dostarczania energii, ale ciągle i ciągle i ciągle by się ruszało. Czyli coś takiego, co działa bez zasilania. Dzisiaj wiemy, że to niemożliwe, że wszystko potrzebuje energii. Potrzebne są baterie albo prąd stały czy zmienny, akumulatory, czy energia słoneczna, czy siła nóg, coś musi być, samo ze siebie nic się nie rusza na dłuższą metę e, więc czy jesteśmy skłonni wierzyć w to, że cały wszechświat rusza się bez niczego od tak po prostu e, wszystko się kręci samo ze siebie, skąd ta siła jest chciałem podać teraz odpowiedź na to skąd jest ta siła to jest list do hebrajczyków, pierwszy rozdział. Kiedyś pewien fizyk zastanawiał się nad tym, jak to jest, że te protony, neutrony trzymają się w jądrze komórkowym. Dlaczego one się nie rozpadnie? Jest na to odpowiedź w do hebrajczyków w pierwszym rozdziale. Przeczytam trzy zdania. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To jest bardzo wartościowe zdanie w Piśmie Świętym. Ponieważ mamy tutaj opis tej osoby, o której mówimy i o której ciągle na nowo chcemy mówić, ponieważ jest to ktoś, kto ten świat puścił w ruch i sprawia, że on dalej krąży, że to wszystko istnieje że z ziarna rośnie roślina, która ma ziarno i znowu ona wpada do ziemi i znowu rośnie. Co to sprawia? Właśnie tutaj o tym czytamy. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jezus Chrystus, Stwórca Wszechświata, jest tym, który sprawia, że to wszystko kręci się, rośnie, żyje, trwa. Mimo naszego braku świadomości tego, to On właśnie to wszystko czyni. Im, Im głębiej w to wnikniemy, są liczne wypowiedzi tak zwanych kreacjonistów, ludzi, którzy są naukowcami, ale uwierzyli w to, że Bóg jest tym, który ten świat stworzył. A jeśli idziemy dalej, to ten Bóg ma Syna. Allah nie ma Syna. Ale ten Bóg, o którym mówimy, ma Syna. I ten Syn przyszedł jako człowiek 2000 lat temu zmarł, powstał z martwych, żyje. I chcieliśmy o tym właśnie zaświadczyć, że Bóg nie umarł, Bóg żyje, ale posłał Syna, aby zmarł. Syn musiał przybrać ciało, bo nie mając ciała, nie, nie mógł umrzeć, ponieważ jest wieczny. Bez początku i bez końca. Ale właśnie powstał z martwych i wstąpił do nieba, gdzie też i chce, a, aby wszyscy którzy uwierzą w to, razem z Nim byli. Czy wszyscy należymy do grona tych właśnie wierzących. Tych, którzy zaufali, tym, którzy Go widzieli. Ponieważ mamy świadectwo apostołów, proroków, którzy świadczą o tym, że Chrystus jest Zbawicielem Świata. Słowo Boże wyraźnie zaświadcza, tak jak widzieliśmy w Hebrajczyków 1:3, że Pan Jezus Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Też mamy w Ewangelii Mateusza 28:18 powiedziane przez samego Pana Jezusa Chrystusa, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Cała moc należy do Niego. W liście do Rzymian z kolei Mamy powiedziane w ósmym rozdziale, 34 wiersz, że Pan Jezus się za nami wstawia. I z tego faktu, że On podtrzymuje, że On wstawia się za nami, że On ma całą moc, widzimy, że On nie tylko żyje, ale aktywnie troszczy się o nas. On nie umarł ale on jest cały czas aktywny dla naszego dobra. I żeby z tego skorzystać, otworzymy pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, przeczytam kilka fragmentów. Najpierw czwarty rozdział pierwszego listu Jana, dziewiąty wiersz.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 Czyli widzimy tu wyraźnie świadectwo, że Bóg nie tylko cały czas żyje, ale On również z troski o nas i z miłości do nas posłał na świat swego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I posłał Go właśnie po to, aby każdy miał życie przez Niego. Życie, które jest darem Bożym. I każdy, kto tutaj jest na sali, może z tego faktu skorzystać, jeśli jeszcze nie ma pewności, że ma życie z Boga, ponieważ Bóg właśnie po to zadziałał w ten sposób, że posłał swojego Syna, abyśmy przez Niego mieli życie. I to jest definicja też miłości, bo jest powiedziane, na tym polega miłość. Czym jest miłość? Miłość jest tym, że to Bóg umiłował nas przed nami, a nie, że my umiłowaliśmy Boga przedtem. Niestety tak jest, że każdy człowiek z natury nie miłuje Boga. Nie jest tak, że kochamy Boga sami z siebie. Niestety tak jest, że to Bóg musiał być pierwszym działającym, nawet Biblia używa takich mocnych sformułowań wobec ludzi, którzy nie znają Boga, jak martwi duchowo. Bo taki każdy z nas z natury był martwy, nieżywy, nie mógł żyć. Dopiero Bóg dając Syna, dając jednorodzonego Syna Pana Jezusa Chrystusa, umożliwił to, abyśmy żyli przez Niego.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 to skutkuje to tym, że w nas mieszka Bóg, a my mieszkamy w Bogu. Bo takie przekonanie jest możliwe tylko i wyłącznie właśnie przez działanie Boga w nas, przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, wtedy masz już mieszkanie w Bogu. I Ty jesteś również mieszkaniem dla Boga. Więc jeżeli nie jest tutaj pewne dla jakiejś osoby, że jest pojednana z Bogiem, że jest narodzona na nowo, to jest prosty, jedno, jedyny sposób. Zwróć się do Boga, a On chętnie to uczyni, że Cię narodzi na nowo, że On zamieszka w Tobie, że On Uczyni Cię zbawionym raz na zawsze człowiekiem. Dlatego, że właśnie po to ofiarował swojego jedynego Syna. Żeby właśnie to było w Twoim życiu Jego dziełem. Że Ty staniesz się dzieckiem Bożym. Kolejny fragment to jest piąty rozdział od czwartego wiersza. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat.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 nie tylko tym, że Bóg zamieszkuje w takiej osobie, nie tylko tym, że taka osoba mieszka albo jest w Bogu, ale również jest to podstawa zwycięstwa. Zwycięstwa w każdej sferze, która przedtem była dla takiej osoby niedostępna. Zwycięstwa nad światem, nad tym, co ten świat ze sobą niesie, oddzielającego nas od Boga. Właśnie to, że Jezus jest Synem Bożym. Słowo jest nie jest tutaj przypadkowe, dlatego że diabeł próbuje oszukać ludzi, mówiąc, że Jezus nie był kiedyś tam Synem Bożym. Albo, że był czas, kiedy Jezus nie stanowił jedności z Ojcem, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Słowo jest oznacza, że Jezus Chrystus jest od zawsze Synem Bożym, że On jest, był i będzie Synem Bożym, że to jest zawsze osoba Boża. Jezus jest właśnie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 ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. Widzimy tu wyraźnie, że to nie jest tylko kwestia takiej gimnastyki intelektualnej, że ktoś może sobie przyjmować to, co mówi Słowo Boże, albo odrzucać. Nie! To jest uczynienie z Boga kłamcy, jeżeli nie przyjmujemy tego, co Bóg powiedział. To są bardzo poważne sprawy. Jedynemu, który zawsze mówi prawdę, zarzucić, że kłamie, jest to najwyższego poziomu niegodziwość. I dlatego to nie jest kwestia wyboru, że ktoś może sobie chcieć, lub nie chcieć przyjąć świadectwa Bożego. To nie jest kwestia wolności wyboru. To jest bardzo poważna odpowiedzialność i dlatego dla każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, czeka błogosławieństwo chwały nieba. Ale każdego, kto zarzuca Bogu kłamstwo, jest niestety przewidziany Wieczny stan zagłady w piekle, gdzie będzie dręczony dniem i nocą razem z diabłem i jego aniołami. To miejsce nazywa Biblia piekłem. Potem to piekło zostanie umieszczone w jeziorze, ognia i siarki. Jest też określane jako druga śmierć, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na zawsze. Więc... Nie zarzucaj Bogu kłamstwa. Bóg dał świadectwo o swoim Synu. I to jest prawda. Co Bóg powiedział o Panu Jezusie Chrystusie? On jest jedynym, który został złożony w ofierze, zmartwychwstał, został wzięty do nieba, w niebo, wstąpił do nieba, i On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jest wszechmocny. Jest wszechobecny, bo też powiedział, że oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jest to doskonały Syn Boży, który ma dla ciebie życie wieczne. Czytam dalej od 11 wiersza. A to świadectwo jest takie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 Poproś więc Boga, aby ten Syn stał się Twój. Wtedy mając Syna Bożego, masz życie wieczne. Będziesz w niebie z Bogiem. Należna Ci kara piekła nie będzie Ci wymierzona. I to jest bardzo poważna kwestia. Trzynasty wiersz. To napisałem Wam którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To są bardzo mocne słowa. Jest powiedziane, że to zostało napisane tym, którzy wierzą w imię Syna Bożego, aby, aby ci ludzie wiedzieli. Czy może być coś mocniejszego, jeśli chodzi o kwestię przekonania, niż wiedza? Wiedzieć możemy, że mamy życie wieczne. Nie tylko podejrzewać, nie jedynie mieć nadzieję, nie jedynie się spodziewać, ale mieć więcej niż pewność. Mieć wiedzę. Wiemy, że mamy życie wieczne, jeśli mamy Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, jeśli mamy Go w sobie, On zamieszkał w nas, to już mamy życie wieczne. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia.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 Mamy tutaj informację, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, a przecież Bóg dał Syna, bo to było Jego wolą, żeby nas zbawić. Więc jeśli poprosisz o zbawienie Boga, to On Ci je da bez wopominania. Możesz być wtedy pewien, pewna, że zostałeś, zostałaś wysłuchana. Bo jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. Są różne modlitwy. Niektóre są zgodne z wolą Bożą, niektóre są niezgodne z wolą Bożą. I tutaj ta jedna modlitwa na pewno ma pieczęć Bożą, zgodności z wolą Bożą. Jeśli prosisz Boga o zbawienie, to On Podarował swojego jedynego syna, abyś to zbawienie, to życie wieczne otrzymał. Więc jeśli masz syna, masz życie. Jeśli nie masz syna, nie masz życia, ale możesz wołać natychmiast do Boga, aby Bóg dał ci życie wieczne, a On to da bez żadnej zwłoki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 i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Jest tutaj wyraźne świadectwo, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. I Jezus Chrystus jest właśnie Bogiem, prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeżeli ktoś dał sobie namieszać w głowie innymi wyobrażeniami, to ma zachętę w 21 wierszu, aby się wystrzegał bożków, bo taki fałszywy Bóg, wymyślony według własnych koncepcji, jest bałwanem, jest bożkiem, jest fałszywy. Natomiast Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeżeli masz Syna, masz, życie Model się Boże Ojcze nasz, dziękujemy Tobie za to, że tutaj posłałeś swojego Syna Umiłowanego, który przyszedł na tę ziemię, aby złożyć swoje życie i oddać całkowicie swoje życie za grzesznych ludzi, taki, takimi jakimi myśmy kiedyś byli. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś Ty sprawił, aby te słowa, które tutaj dzisiaj były powiedziane, przyszyły te serca i sprawiły łaskę i dobrość Twoją, aby jeszcze wielu mogło uwierzyć i też i te osoby, które tutaj są, prosimy Ciebie, Panie Jezu, i za tymi, którzy otrzymali te zaproszenia i którzy, Panie Jezu, mogli je przeczytać, o tą łaskę się dla nich prosimy, aby też mogli uwierzyć w to, że Ty jesteś żywy, że Ty żyjesz i Ty z martwych stałeś i że Ty kiedyś weźniesz tych wszystkich, którzy, za których zapłaciłeś swoją krwią do nieba i tam my ujrzymy Twoją świętą twarz i przez całe wieki będziemy się radowali z Ciebie. Panie Jezu, za to wszystko Tobie dziękujemy. I dziękujemy Tobie za ten czas, który nam tutaj dałeś. Bądź za wszystko wychwalony. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dzisiaj większość ludzi jest tak obojętnych na Ciebie, i patrzą tylko na tę ziemię i na ten krótki czas tutaj. I tak prosimy Ciebie, żebyś Ty poruszał te serca, otwierał tych ludzi, którzy są obojętni, którzy mają twarde serca, a którzy nie chcą znać Boga i uważają, że Go nie potrzebują. I jak słyszeliśmy, tak, że w ich sercach ten Bóg umarł ale Ty możesz odrodzić, odnowić każdego, który nawet jest daleko od Ciebie. Tak, bo przez Twoją krew wszyscy możemy być nagle tobie, tobie bliscy, stać się dziećmi Boga. Dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś na tę ziemię. Dziękujemy Tobie, że umarłeś za nas i to jeszcze kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy w ogóle nie zasługiwaliśmy na to a i dzisiaj nie zasługujemy. Dziękujemy Tobie, że Ty żyjesz i że jak słyszeliśmy, stawiasz się za nami. Musimy Ciebie też, żeby, żebyś tych otwierał serca tych, którzy dzisiaj są tutaj na tej sali, a jeszcze Tobie się nie oddali. Amen. Amen. Amen.